Minęła 21. A tu program pierwszy Polskiego Radia. aktualności jedynki Maria Furdena jest śledztwo prokuratury w sprawie zamówień na szczepionki przeciw COVID-19 zarządów PiSu. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przez poprzedni resort zdrowia. Strajk okupacyjny w centrali ZUS-u. Związkowcy domagają się wyższych płac i zmian w organizacji pracy. Kościół katolicki rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. W Rzymie papież Leon XIV odprawił msze Wieczerzy Pańskiej.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 dla pacjentów onkologicznych. Ministrowie dodali, że wyrok nie będzie miał konsekwencji dla pacjentów, wpływu na dostępność leków czy szczepionek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpierają zarzuty, zrzucają winę na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że kraje unijne były podstawione, postawione pod ścianą.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 Jeżeli jutro nie będzie porozumienia, protest prawdopodobnie zostanie zawieszony w sobotę na czas świąt wielkanocnych. Kościół katolicki rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Papież Leon XIV w Bazylice św. Jana na Lateranie odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej. W jej trakcie dokonał tradycyjnego obrzędu obmycia nóg. To pierwsza wielkanoc w Rzymie pod przewodnictwem nowego papieża. W Rzymie jest wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica.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 Kolejne przedsiębiorstwa będą miały obowiązek podniesienia standardów bezpieczeństwa. Nowe przepisy wchodzą w życie jutro. Obejmą przedsiębiorstwa związane z gospodarowaniem odpadami, produkcją i usługami kurierskimi. Nowelizacja ustawy to odpowiedź na coraz większe zagrożenie ze wschodu, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnienie ciągłości działania systemów. Większa ochrona danych. Większa, szybsza i lepsza koordynacja. Współpraca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 Do tej pory przepisy obejmowały sektory strategiczne takie jak energetyka, bankowość czy transport. Podróżowanie pociągami PKP Intercity będzie wygodniejsze. Spółka odebrała sześć wagonów kombo zmodernizowanych przez poznańskie zakłady cegielskiego. Do wakacji 50 takich wagonów trafi do przewoźnika. Są one przygotowane dla pasażerów o różnych potrzebach, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Mamy przygotowane miejsca dla rowerzystów na ich rowery, mamy przygotowane miejsca dla rodzin z dziećmi, ale to są także specjalne przedziały dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Koszt modernizacji 50 wagonów to 351 milionów złotych. Inwestycja jest możliwa dzięki unijnym pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy opady deszczu na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na północy uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, 3 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 4 na Lubelszczyźnie. Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wschowie i Braniewie umiarkowana w Żywcu, Bielsku Białej i Białej Podlaskiej. Na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Prawie 90% energii w sieci krajowej pochodzi teraz z węgla i gazu, ale nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Wielkopolsce i miejscami na Pomorzu i Kujawach duże zagrożenie pożarowe. Jedynka Polskie Radio Reklama Wiesz co, Marian? Hmm? Super jest ten nasz nowy telewizor no.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 Polska Madonna, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy Cię nie przeraża pająkal? w jedynce. Głosy kobiet. Dobry wieczór. Słuchacie Państwa audycji Głosy kobiet. Ja nazywam się Ludwika Wodek, a ze mną w studio jest Paulina Małochleb. Cześć. Cześć. Paulina jest krytyczką, animatorką kultury i autorką świeżo wydanej książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie. I tytuł tej całej książki jest wzięty z takiego jednego z podrozdziałów swojej książki, umieszczonego nie, nie jako pierwszy, ale na, na początku książki. Pochodzi od obrazu Ały Horskiej. Jest to obraz, który wciąż można zobaczyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Kwestia Kobieca. I przyznam, że też mnie ten obraz, no może nie tyle prześladuje, co mam go ciągle przed oczami. On jest y, pozornie bardzo prosty, może dlatego go f, jakby wszystkie pamiętamy, bo wiele osób pokazywało mi w ogóle, że było y, z tej wystawy właśnie zrobiło sobie zdjęcie tego, tego obrazu, ponieważ on przedstawia matkę w takiej prostej niebieskiej sukience trzymającą na rękach kilkuletniego chłopca. Co ciekawe, ten obraz znajduje się nie w dziale poświęconym macierzyństwu, tylko w dziale autoportrety i ma pokazywać taką siłę artystycznego wyrazu, świadomość siebie, taką mocną podmiotowość, ale właśnie nie jako matki, tylko jako artystki. A ten obraz właściwie powinien być, on powinien być i tu, i tu, mhm. jakby skopiowany albo przeniesiony do drugiej sali. Natomiast ta książka bardzo często się odwołuje do sztuki, dlatego, że nie bardzo może się odwoływać do literatury, ponieważ literatury na temat Macierzyństwa jest mało, albo to były takie książki, w których ja się w jakiś sposób nie odnajdywałam. Przy czym w obrazach też nie zawsze. Pamiętam, że odkąd przyszła mi ta książka do głowy, gdziekolwiek byłam na, na jakiejkolwiek wystawie, w jakimkolwiek muzeum, robiłam zdjęcia różnych matek boskich, madon z dzieciątkami. Mam jakieś setki tych zdjęć zebranych na dysku. Trochę mi one nie pasowały wizualnie, w tym sensie, że na przykład, a to pierś była za wysoko, a to Czyli nie tak do się do Twojego działać nie pasowały. Tak? A, no wiesz, one czasem te piersi były na wysokości obojczyka, więc jakby to nie to, że do mojego ciała to nie pasuje, anatomicznie to nie pasowało. Albo nie tak się trzyma w ogóle dziecko, to, to znaczy tam niemowlę na skraju kolana, tak? Mm -hmm. Jakieś takie... Miałam takie poczucie właśnie, że nie, nie tak wygląda wychowanie I, i ta książka trochę właśnie o tym opowiada, to znaczy jakby jakie jest wychowanie, czym jest wychowanie. I próbowałam szukać w sztuce jakiejś opowieści o tym, znalazłam tę horską. Zupełnie przez przypadek, bo ja mieszkam w Krakowie, na początku nie widziałam tej wystawy, widziałam album i ona, ten, ten jej obraz mnie zafascynował. Natomiast jej, jej biografia jest historią jakby tak naprawdę straszliwą, ponieważ ona jest jedną z najważniejszych e, artystek ukraińskich w ogóle, uznawana chyba za taką jakby flagową postać sztuki lat 60., ponieważ należała do opozycji, była inwigilowana przez NKWD i została przez to... Jak się domyślamy, przez NKWD zamordowana, upozorowana, ponieważ pojechała do swojego teścia, miała ogon, nigdy z tego mieszkania nie wyszła. Kilka dni później znaleziono ciało jej teścia poza mieszkaniem, gdzieś porzucone wzdłuż toru, zmasakrowane. Oficjalna wersja była taka, że on ją zabił i rzucił się pod przejeżdżający pociąg. Stąd ona dzisiaj jest taką postacią, też bardzo często komentowaną w sztuce, jako właśnie wielka artystka. Ona się w ogóle zajmowała mozaikami. Jej mozaiki można zobaczyć na w części rozwalonym murze teatru w Mariupolu na przykład, więc jakby to jest ciekawe, ponieważ ten chłopiec, którego ona trzyma na ręce na tym obrazie, Stał się później takim spadkobiercą jej pamięci i człowiekiem, który jakby bardzo walczy o to, żeby właśnie przeprowadzić śledztwo, żeby wreszcie jakby udowodniono, kto, kto tej zbrodni dokonał. Natomiast cała historia tego obrazu i też te, trochę tytułu tej książki bierze się z tego, że w momencie, kiedy ona podnosi. Wiesz, jak się pisze, to czasem jakby są takie rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślała, że one cię jakoś zainspirują, że sprawią, że usiądziesz, będziesz miał jakiś taki ciąg pisarski. No, więc ja oglądałam te Madonny i w pewnym momencie zobaczyłam Horską I Horska w momencie, kiedy podnosi tego chłopca, ma taki cień na przedramieniu. To jest cień od napinających mm -hmm. się mięśni. Ten mały ma 6 lat, więc on już swoje waży. Ten obraz dla mnie jest też taką prywatną goryczą trochę przepojony, bo to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy jeszcze masz siłę dźwignąć swoje dziecko z ziemi. I kiedy ono jeszcze chce być, w kiedy w ogóle ono przez chce być dźwigane. I kiedy też ci wypada to dziecko podnieść, bo zaraz się pojawiają wokół ciebie osoby, które mówią, no, ale taki duży i ciągle na rączkach u mamusi. Tu jest ten moment, kiedy się oczywiście pojawia wstyd. No właśnie, o wstydzie y, chciałabym się dłużej nad tym tak. wstydem zatrzymać, dlatego że ty bardzo tak prawdziwie piszesz o tym, że macierzyństwo ze wstydem jest bardzo mocno związane, dlatego że te matki są zawstydzane właściwie z każdej strony. Elizabeth Badinter to napisała, taka francuska filozofka. Znaczy, To zdanie jakby uniwersalne, taka ogólna prawda, że dziecko rodzi się tak słabe, jako istota ludzka, że ono by nie przeżyło, gdyby opieki nad nim pilnował jakiś zewnętrzny system. To znaczy trzeba te standardy opieki i przymus opieki uwewnętrznić, wbudować jakby taki mechanizm w osoby, które się opiekują małymi dziećmi, no, czyli ciągle w naszym społeczeństwie to są częściej kobiety niż mężczyźni. Natomiast nie zawsze tak jest i ciekawe wydaje się to, że wstyd działa wobec wszystkich osób opiekuńczych, niezależnie od płci, więc jakby można też jakby zawstydzić inne osoby, które się tymi małymi dziećmi zajmują. Ten wstyd jakby służy temu, żeby pilnować, żeby owa osoba dbająca o dziecko, wychowująca je, karmiąca i tak dalej. Spełniała swoje obowiązki. Spełniała swoje obowiązki i spełniała wyimaginowane standardy ustalane przez wspólnotę, przez jakąś normę społeczną. Rousseau pisze o tym na przykład w XVIII wieku, żeby już starać się tak nie związywać ciasno tych, tych dzieci takimi powijakami bardzo mocnymi i nie podwieszać ich upowały, kiedy kobiety wychodzą do pracy, No to ma na myśli oczywiście domy chłopskie, bo już w rodzinach rzemieślniczych kobiety najczęściej zabierały dzieci ze sobą do pracy, a w rodzinach szlacheckich w ogóle były, była cała gwardia y, służących, które y, spełniały te, te zadania opiekuńcze. No i żeby nie podwieszać tych dzieci tak wysoko upowały, a to, było, to był sposób, żeby te dzieci nie zostały pogryzione na przykład przez szczury albo jakieś inne koty, jakieś inne zwierzęta. Znaczy domowe. to podwieszanie temu. To służyło. podwieszanie, tak. Mhm. Kiedy kobieta wychodziła do pracy, w ciasnych powijakach zostawiała to dziecko gdzieś właśnie, wisząca. I Rousseau właśnie zachęca do tego, żeby tych dzieci tak nie pętać. W skrócie, żeby się nimi więcej zajmować. Zajmować, tak. tak mm. No właśnie. I to, I to jest wiesz, taka sytuacja, że jakby musisz temu dziecku... Zresztą w epoce, w której on pisze, też się tak specjalnie jakby do tych dzieci nie przywiązywano. Zresztą 100 lat później, w XIX wieku również jeszcze nie ponieważ śmiertelność dzieci była bardzo duża i liczba urodzeń również bardzo duża, więc bardzo często było tak, że dzieci nie przeżywały dzieciństwa. Kobiety były w ciąży kilka, kilkanaście razy, rodziły kilka, kilkanaście razy, natomiast jakby do dorosłości udało się wychować stosunkowo jakby niedużą liczbę dzieci. Więc jakby jakość opieki nie była jakby na, na pierwszym planie, natomiast zawsze osobą odpowiedzialną za jakość opieki była kobieta, i w momencie, kiedy one zostały jakby włączone do społeczeństwa, to znaczy kiedy w Polsce na przykład zaczęto pisać o kobietach jako o obywatelkach, to był rodzaj takiej transakcji, to znaczy my was uznamy właśnie za Polki, obywatelki, członkinie tego społeczeństwa. Pod warunkiem, że będziecie nam rodziły dzieci, tak? Pod warunkiem, że będziecie nam rodziły Polaków i wychowywały mhm. ich na dobrych patriotów. To są lata XX, mniej więcej XIX wieku w Polsce. To szybko jakby ten plan musiał być y, zrealizowany bo faktycznie mężczyźni szli na Sybir, tracili majątki, kobiety były tymi jednak głównymi, głównymi opiekunkami i należało je obciążyć nie tylko obowiązkiem dbania o odżywianie, o taką opiekę jakby fizyczną, medyczno-pediatryczną, ale też o przeka przekazanie tych wartości narodowych. Na ile one jakby się wywiązywały z tych obowiązków, albo jak wyglądała ta norma, no to pokazuje Mickiewicz, który pisze ten wiersz do matki Polki, gdzie prawda ona ma wychować syna, który zginie. Już w samym tym niemowlęciu jest ta świadomość matki, która przy nim siedzi, zakotwiczona, że być może wychowuje dziecko do śmierci, tak? Na pewno je wychowuje do śmierci i w ogóle to jest jakby jedyny udany proces wychowawczy wychowanie dziecka na patriotę czyli w tym wypadku akurat u, tam u Mickiewicza na spiskowca. Jeżeli to dziecko jakby pójdzie w inną stronę, no to to jest jakby jej błąd. Wychowawczy. No, wychowawczy, <głos> prawda? No w tym momencie jakby też e, największy. I oczywiście, że tutaj trochę to jest taka sytuacja jakby ekstremalna, trochę z naszej dzisiejszej perspektywy przekolorowana, ale ona jakby dobrze pokazuje takie warunkowe bycie kobiet w społeczeństwie, bo można powiedzieć, że wiele regulacji prawnych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia albo niemożliwość wyegzekwowania różnych regulacji, które już istnieją, począwszy od mobbingowych, a skończywszy na niebieskiej karcie, na próbach wypowiedzenia konwencji stambulskiej, możemy powiedzieć, że znaczy, ponieważ jesteśmy, żyjemy tu i jesteśmy przyzwyczajeni jakby do tego rodzaju walki, ale w gruncie rzeczy w żadnym innym społeczeństwie, znaczy inaczej, w świecie niepatriarchalnym, kobiety nie musiałyby udowadniać, że potrzebują pewnych y, praw. Mm -hmm. Prawa dotyczące mężczyzn są oczywiste, prawa dotyczące kobiet są warunkowe, są tak? warunkowe, mogą być dane, mogą być zabrane. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie jakby o polskim zakazie aborcji, ale o systemach prawnych jakby z wielu innych państw, gdzie kobiety mogły prowadzić samochody, już nie mogą prowadzić samochodów. Mm -hmm. Mogły się uczyć, dzisiaj nie mogą się uczyć. Więc to nie jest tak, że jakby emancypacja i rewolucja jakby idą ciągle No tak, Znaczy to jest dane raz raz na raz zawsze. Na zawsze. Skarbie mój, ty śpi, ty śpi, a ja skarbie mój do snu ci będę grał, kiedyś tam. dziś. Kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los Pierwszy Polskiego Radia. Ja się nazywam Ludwika Włodek, trwa audycja Głosy Kobiet. Ze mną w studio jest Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie. Ciekawe jest to, że w pewnym sensie niektóre rzeczy, o których ty piszesz, czy z końca XVIII wieku, czy z XIX wieku, są wciąż aktualne. I dla mnie też takie bardzo w sumie ważne i wstrząsające było to spostrzeżenie twoje dotyczące twórczości kobiecej i w ogóle tego na ile kobieta może być twórcą i to jest w takiej scenie bardzo typowej że ty chcesz coś robić, co jest związane z twoim życiem zawodowym, po czym przerywają ci dzieci i te dzieci ci cały czas przerywają i ty się starasz im odpowiadać, być tą dobrą matką, a, a, a z drugiej strony no, oczywiście na tym cierpi twoje skupienie jako, jako intelektualistki, która z czymś tam próbuje sobie radzić i piszesz o tym, że w pewnym sensie ta twórczość wymaga niewykonywania tych obowiązków wychowawczych tak? i że większość twórczości większości na świecie jest dzięki temu, że te obowiązki się spycha na kogoś innego. No, co zresztą jest świetne, jak się weźmie pod uwagę statystyki. Moja przyjaciółka, malarka Olga Mokrzycka właśnie zawsze powtarza zobacz, zobacz, jak się weźmie dziesięciu tam najlepszych malarzy i malarki, kobiety, no to te kobiety razem chyba mają w sumie jedno dziecko, a ci mężczyźni mają kilkadziesiąt dzieci. Tak. Że, że jakby mężczyźni tworzą mając dzieci, bo ty tymi dziećmi się obiekują ich żony, czy, czy kochanki, a właściwie większość takich kobiet wybitnych, które dużo bardzo osiągnęły w różnych dziedzinach twórczości, to są najczęściej kobiety albo bezdzietne, albo z bardzo małą liczbą dzieci. I ty piszesz, że ty w pewnym sensie nie chcesz nie tego... Nie chcesz tej twórczości takiej idealnej, wycyzelowanej, za którą stoją po prostu te inne osoby obarczone obowiązkami im przekazanymi, dlatego że ta osoba twórcza po prostu potrzebowała czasu. Tak, a wiesz, wydaje mi się, że to jest w ogóle o tyle ciekawe ustawienie perspektywy, że dzisiaj rozmawiamy o tym wyłącznie w odniesieniu do dzieci. To znaczy, tak jak sama powiedziałaś, ile dzieci mają te malarki. Za 5-10 lat będziemy rozmawiać o tym również w odniesieniu do osób starszych, to znaczy jakby jako starzejące się społeczeństwo będziemy musieli się zająć naszymi rodzicami, naszymi teściami, naszymi bliskimi, no w ogóle bukami, ciotkami. Się zajmują. Tak, o, oczywiście, Nawet, że tak. Nawet o rodzicami swoich mężów zajmują się. Kobiety. I byłych mężów również. Znaczy myślę, że to się będzie zmieniało w czasie, bo jednak mężczyźni też bo w momencie kiedy wiesz, zaczyna się zmieniać pytania w e, badaniach dotyczących jakby pracy w domu, to nagle się okazuje, że jednak zwiększa się liczba mężczyzn, którzy wykonują jakieś domowe, domowe obowiązki. Natomiast to, o czym zaczęłaś mówić, to mi się wydaje szalenie ważne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sztuki, powiedziałabym, jeszcze ciągle wysokiego modernizmu. To znaczy, to musi być jakieś jakby piękne, wykrystalizowane, wystylizowane, długie zdanie, albo krótkie, brutalne, ale takie, nad którym się siedzi równie długo. Każdy rodzaj sztuki, nieważne jaka to jest dziedzina, staje tak naprawdę w jakiejś samotności, co oznacza, że jeżeli chcesz jednocześnie żyć w rodzinie, to musisz tę opiekę przekierować na, na kogo kogoś innego. innego, przerzucić ją. Z jednej strony możesz to zrobić przerzucając na swojego partnera, partnerkę, na swoich rodziców, albo wynająć kogoś, kto się tymi dziećmi zajmie. Natomiast to będzie osoba, o, z reguły kobieta o niższym statusie społecznym. I tak będziemy staczać ten kamień opieki w dół. Mnie zależało bardzo na tym, żeby mieć dzieci i w żadnym momencie nie miałam takiego poczucia, że ja chcę być matką tylko po prostu w jakimś wycinku, tylko raczej właśnie matką często, matką intensywnie. jakby dół, Matką dół, obecną. Matką obecną, tak jak to się ładnie mówi. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli my się jakoś nie dotrzemy ze sobą, to ja będę przez całe ich życie zrzucać ten obowiązek opieki nad nimi na kogoś innego, no bo jeżeli intensywnie piszesz albo intensywnie malujesz, to kończysz jedno dzieło, zaczynasz drugie. Teraz jeszcze wchodzi przecież też taka konieczność promowania tego dzieła, czyli wyjazdów, spotkań i, y, z odbiorcami, więc znowu wychodzisz z domu, znikasz i w, tym, w ten sposób stajesz się jakby rodzicem, opiekunem, opiekunką całkowicie y, nieobecnym. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie taki rodzaj sztuki, która mnie nie obchodzi. Zwłaszcza, że też nigdy bym tego nie napisała, gdyby nie oni. Czasem się ludzie śmieją, że są takie dedykacje, że się dziękuję dzieciom i pisze na końcu, gdyby nie wy, ta książka powstałaby trzy lata wcześniej. <grym> tak, tak, to widziałam. <grym> w tak. tym wypadku akurat zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu oni otwierają mi, również w sensie poznawczym, jakieś zupełnie inne okno na świat. To są ludzie jakby z innego pokolenia, z inną wrażliwością. Mimo, że żyjemy razem w jednym domu, to oni mają jakieś w ogóle swoje pomysły, swoje obserwacje przejście z nimi przez miasto, yy, wspólna lektura, oglądanie jakiegoś obrazu, gadanie w ogóle o świecie, o tym co się dzieje na boisku, o interakcjach, które oni mają w szkole, to jest w ogóle no, jak otwarcie trzeciego oka mniej więcej. Więc jakby ta sztuka by nie istniała, gdyby nie oni. I pomyślałam sobie, że wiesz, nie mogę być taką osobą, która jakby pasożytuje na nich, Spisuje te anegdoty, a potem ucieka do jakiegoś pokoju, zamyka się w nim, żeby pisać. Ja też nie mam w ogóle żadnego pokoju, w którym mogę się zamknąć. No tak, kwestia własnego pokoju już, tak powiem, jest omawiana od czasów Virginie Woolf i właściwie chyba też niewiele się tutaj zmieniło. Polska deweloperka skutecznie jakby, ona pisała, że trzeba mieć swój pokój i swoje pieniądze. I o ile jakby możesz mieć trochę pieniędzy, o tyle z reguły nie masz ich na tyle, żeby mieć swój pokój. Dokładnie świątki, piątki, Sylwesterki i zegarków ciągły szmer. Czas kroimy na plasterki, Dni i nocy niby ster. Jedni żyją na sekundy, Inni chcą na lata żyć. Jutro start kolejnej rundy, Zdrowie czasu, pora pić. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, Nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia Mamy czas, mamy czas Choć nie pachnie, kształtu nie ma Nikt nie dotknął go ni raz Skarb każdego pokolenia Mamy czas, mamy czas Czasem, zwłaszcza podczas wczasów, zdarza nam się tracić czas. Bo ponadczasowy zasób ma przed sobą każdy z nas. Nie mam czasu, ktoś odpowie, na swój czas nie trafi ktoś. Tak się z czasem mierzy człowiek, aż mu czas oznajmi do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 Piątki, piątki, sylwesterki i zegarków ciągły szmer. Czas kroimy na plasterki, dni i nocy niby ser. do północy, minut parę, zdrowie czasu pora pić. Nim nagrody lub za karę przyjdzie poza czasem być. Każdego pokolenia mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas. Polskie Radio. Jedynka. Trwa audycja Głosy Kobiet. Ze mną w studio jest Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie. Rozmawiałyśmy... O tym, że dzieci otwierają ci jakieś nowe perspektywy i że bez dzieci wielu rzeczy byś nie zauważyła i po prostu nie doświadczała w ten sam sposób. Natomiast twoja książka jest o tyle wyjątkowa, mam wrażenie, że z jednej strony jest bardzo pięknie pokazuje macierzyństwo i tak naprawdę wzruszająco, a z drugiej strony no, to jest też taka książka jednak pełna żalu. Właściwie żalu do systemu, no nie wiem, czy ty tak, tak. to odbierasz, ale żalu do, do systemu, w którym żyjemy i w pewnym sensie tego, że ten wysiłek włożony w wychowanie dzieci, w macierzyństwo jest przez ten system kompletnie niedoceniony. Żale są dwa. Nie tylko taki, że system nie docenia, bo ja nie potrzebuję jakby orderu e, matki, to w Rosji niedługo będą prawdopodobnie przyznawane. <śmiech> A kiedyś były, na pewno takiego orderu nie potrzebuje, potrzebuje wsparcia systemu, którego nie otrzymuje w zakresie takich, takich zapewniania jakby podstawowej obsługi. Pamiętam, że kiedy ja chodziłam jeszcze do szkoły, mieliśmy i higienistkę i stomatolożkę. Teraz tego w szkołach nie ma. Higienistki są nie we wszystkich albo bardzo krótko, ponieważ od 89 roku w Polsce panuje familializm, czyli taki system, który mówi, że rodzina jest największą wartością i jest w związku z tym pod absolutną kontrolą rodziców. Ale niech sobie sama radzi. Tak. Z ze i, to swoją też, rodzinnością. I to też zwalnia państwo z ym, jakichkolwiek jakby kontroli. I w momencie, kiedy wiesz, ty mówisz na przykład, że spada dzietność w Polsce, kobiety mówią, potrzebujemy tanich mieszkań i umów na etat, jakby większej stabilności zatrudnienia. Państwo mówi, dobrze, to damy wam 500 plus. <głos> my mówimy nie nie nie o to nam chodziło potrzebujemy darmowej opieki zdrowotnej tak medycznej państwo mówi dobra no to niech będzie 800 plus i oczywiście, że te pieniądze w jak... część problemów rozwiązują, natomiast wiesz, ustawiasz się w kolejce, nawet do ortodonty prywatnego musisz już w kolejce czekać. Ktoś te wszystkie wizyty musi załatwiać. I nie chodzi mi o to, że ja się czuję przeciążona, bo muszę zadzwonić do dentysty i te dzieci umówić. Chodzi o to, że system przerzuca na nas również cały system jakby kontroli i nadzoru, w sensie diagnozowania dzieci, opiekowania się nimi w chorobie. Wiele razy mi się zdarza, że kiedy idę z nimi do lekarza to słyszę. A dlaczego pani nie zrobiła takich badań? A dlaczego syn nie ma takich wyników? Że to powinna... Przypominać, Powinnaś to wiedzieć, bo jesteś matką. telefon, na przykład ze, z, z, z przychodni, tak? Wiesz co, no ostatnio rozmawiałam z Anną Pamułą, która wychowuje swoje dziecko we Francji i ona na przykład mówi, że dostaje takiego maila, że ma zabrać syna, i to nawet nie chodzi o przypomnienie, hmm. że ma zabrać syna do, na kontrolę stomatologiczną, tylko, że szkoła ma umowę z stomatologiem, takim, takim do którego zabierasz swoje dzieci na kontrolę. A tutaj, wiesz, przyglądasz się tym swoim dzieciakom tak, czy mają krzywe stopy, krzywe plecy, krzywe zęby, czy nie mają problemów endokrynologicznych. Ta lista, ym, którą jakby ty musisz zapewnić, jest, jest bardzo długa. Ja nie lubię takiego porównywania, czy dawniej było gorzej, a teraz jest lepiej, czy odwrotnie. Wydaje mi się, że było zupełnie inaczej. Natomiast mam wrażenie, że pokolenie naszych rodziców to również było pokolenie przeciążonych matek. Teraz może mamy na tyle lepiej, że jesteśmy w stanie się poskarżyć, powiedzmy przynajmniej na Instagramie i tam powstają jakby grupy wsparcia. Natomiast system w gruncie rzeczy nie oferuje niczego poza pieniędzmi i rozwarstwia edukację tak, że powoli zmierzamy w tę stronę, że państwowa jest gorsza, prywatna jest lepsza. Tak to już mamy ze służbą zdrowia. I kapitalizm napędza Cały, całą tę machinę w taki sposób, że masz poczucie, że jeżeli chcesz dla swojego dziecka tego, co najlepsze, to oznacza, że musisz mieć dużo pieniędzy. Musisz bardzo dużo zarabiać. A jeżeli chcesz bardzo dużo zarabiać, to raczej nie będzie cię w Czasu domu. na wychowywanie tego dziecka wtedy Więc nie ma. zauważyłam to jakby też na wielu przypadkach. Jakby nieważne, kto się tym dzieckiem opiekuje, bo mężczyzna, który się dzieckiem opiekuje, też płaci jakby ten podatek, tę daninę, to znaczy pracuje mniej, zarabia mniej. To nie jest w ogóle w żaden sposób pocieszające. No tak, że... ale jeszcze jest, przepraszam, że ci przerwę, ale jeszcze jest to, o czym ty piszesz, że jest takie podświadome założenie, że kobieta ma instynktownie to po Poczucie, że musi się opiekować i że samo to jej daje satysfakcję. Tak, natomiast y, są takie badania, które mówią, że jakby mężczyźni w przedziale 25-50 lat mają wszyscy wspólne wartości. Mhm. To znaczy każdy chce z nich odnieść sukces, mieć stosunkowo dużo pieniędzy. W przypadku kobiet w przedziale 25-50 nie ma żadnego takiego wspólnego fundamentu. Mhm. Część z nas chce pracować, część nie chce pracować, część chce wychowywać, część nie chce wychowywać. No w Polsce w ogóle dzietność spada, akurat wydaje mi się, że to dopiero tak naprawdę doprowadzi nas do jakiejś dużej dyskusji na temat i wstydu, i macierzyństwa. No tak, ale generalnie rzecz biorąc, tak na dzisiaj, przy tych wszystkich rzeczach, które państwo nam może dać przy takim budżecie, jaki jest, czego ty byś oczekiwała? od państwa w tej chwili tak realnie dostrzeżenia pracy wychowawczej i zrozumienia tego, że y, niemożliwe jest kłamstwo neoliberalne, na którym cały czas y, w który cały czas wierzymy i które jest nam powtarzane że kobiety mogą mieć wszystko, wystarczy, że się tylko same lepiej zorganizują. Tak, I że to, że trzeba się starać, prawda? Tak, po prostu wstań godzinę wcześniej. Tak, albo nie wiem, wstań godzinę wcześniej, niech twoja doba ma Albo właśnie deleguj, deleguj, deleguj zadania, bo to tak naprawdę napędza kapitalizm, bo już karmimy całą rodzinę, karmimy dietami pudełkowymi, bo nie mamy czasu gotować, bo jesteśmy w pracy. Kto inny nam sprząta mieszkania, delegujemy no tak, opiekę na, na nasze dzieci. Tak naprawdę bardzo wąską Oczywiście. grupę Oczywiście, a reszta, że jest frustrowana tym, że może jeszcze powinna pół godziny wcześniej wstawać. I pamiętam, jak kiedyś robiłam wywiad z Moną Szolę i rozmawiałyśmy właśnie o tym, jak pracujemy. No ja powiedziałam, że właśnie że zaczynam pracę o piątej rano. Ona była zbulwersowana. Ja mówię, no tak, ale to jest dla mnie jakby jedyny czas, kiedy jakby bezkosztowo dla innych jestem w stanie się poświęcić tej pracy intelektualnej i nie będzie tak jak w książce, to znaczy, że mój syn wpadnie, coś wrześnie. Tak ja, ja też mam tak, że wstaję o piątej się budzę i czytam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne do pracy, no bo muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Tak. Nie wiem, dzisiaj na przykład od 5:30 do szóstej słuchałam przemówienia Trumpa, które odbyło Wspaniały się wczoraj. dnia. Wczoraj. wczoraj wieczorem. Ten czas, kiedy będziemy, mog kiedy możemy wstawać o piątej, nie jest długi, ponieważ, to, i to są już w ogóle badania, o których pisze Brzost w tej książce o, o historii kobiet y, z PRL-u już wtedy kobiety się skarżyły na niską jakość snu i zbyt małą mm. jakość snu, więc to nie jest kwestia kapitalizmu, tylko absolutnie właśnie tego macierzyństwa. Zwłaszcza, że zapakowaliśmy sobie do macierzyństwa również prowadzenie domu. No tak, musisz, tak, że musisz się wyspać, żeby podołać Musisz jeździć, Musisz, znaczy W momencie, kiedy wychowujesz, to też jakby jeździsz na szmacie, tak? A te rzeczy się w sumie nie łączą ze sobą. No tak, można, można to rozdzielić, ale ono gdzieś tam w świadomości jest ze sobą powiązane. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ze mną w studio była y, Paulina Małochleb autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie, wydanej przez wydawnictwo Charakter. No i dziękuję. Cóż, chciałabym Ci życzyć udanej promocji tej książki, bez specjalnego kosztu ponoszonego przez Twoje dzieci. <grym> dziękuję Ci bardzo, spróbujemy. Dziękuję, dobranoc. Jak walce w może, jak bóg, znaczy ci wciąż swe oddanie. Znosi się w niepokój słów, gorzkie niejedno przeżycie. Aby na koniec powiedzieć słów, że jakże piękne jest życie. Wierzysz i wtedy, bo no dzięki niej bywasz mi życiem zmęczonym zasłania chmury przyszłości zmyj obraz twojej żony Przypomnij dziś sobie ten kiedy to z rąk splotła Wam pąk Miłości chwila kocha Potem ten walc i zawrótków Od zobaczenia zachwycie Nocne spacer w księżycach I to radosne serc bicie Lekko wesoło Do ciebie szła. Na umówione spotkanie, gdy chmurną jezior okryła mgła, biegła mu serca uczami. Wierzyła w piękny magnetyzm już, w potok słów tak rozmarzony, i jej przysięga pod krzewem róż, twojej przyszłej wreszcie żony. Zabrzmiał jak gąb, śpiewając dobre życzenia. A potem już dwoje tych dusz szukał zaistnienia, Z ochoty pokazać psy i inne cudowności. Przyszedł na świat jak piękny kwiat, różowy pomoc przyszłości. Rodzony, by spełnić Twe serca i ciała wybranie Aby ucieszyć też oczy Twe I spełnić Twoje czekanie Wierzę, że szczęściem największym wszak jest Maleńki cud wytęskniony Dla Was i świata ten gest Jest od Twojej świętej żony Polskie Radio. Lektury Jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o pierwszej wszyscy zebrali się na śniadanie, pani Wąsowska odezwała się. – Babcia pozwoli nam osiodłać dwa konie, mnie i panu Wokulskiemu, prawda? A potem zwróciwszy się do Wokulskiego, dodała – za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie. – Państwo tylko we dwoje pojadą? – spytała zapłoniona panna Felicja. – Czy i ty miałabyś chęć jechać z panem Julianem? – Tylko proszę bez żadnych dysponowań moją osobą – zaprotestował Ochocki. Felcia zostanie ze mną, wtrąciła prezesowa. Pannie Felicji krew i łzy napłynęły do oczu. Spojrzała na Wokulskiego naprzód z gniewem, potem ze wzgardą, a nareszcie wybiegła z pokoju pod pozorem znalezienia chustki. Gdy wróciła, wyglądała jak Maria Stuart, przebaczająca swoim oprawcom i miała czerwony nosek. Punkt o drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształt junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku Stangreta i jak sprężyna rzuciła się na siodło. Szpicruzga drżała w jej ręce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzemiona. Prędzej, panie, prędzej! i wołała, ściągając lejce koniowi, który kręcił się w koło i przysiadał na zadzie. Za bramą ruszymy galopem. Avanti, Savoia! — Nareszcie Wokulski siadł na konia, pani Wąsowska niecierpliwie uderzyła swego szpicerówską i wyjechali za folwark. Droga ciągnęła się Aleją Lipową, mającą zwiorstę długości. Po obu stronach leżało szare pole, a na nim, tu i ówdzie, widać było sterty pszenicy, duże jak chaty. Niebo czyste, słońce wesołe, z daleka dolatywał jęk młocarni. Kilka minut jechali kłusem. Potem pani Wąsowska położyła rękojeść szpicoruzgi na ustach, pochyliła się, i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał się za nią jak popielate skrzydło. Avanti, avanti. Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia na miejscu. Była zarumieniona i zadyszana. Dosyć, się, rzekła. Teraz pojedziemy wolno. Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu, który było widać daleko na wschodzie. Ale ja skończyła się. Jechali polem, na którym zieleniły się grusze i szarzały sterty. – Powiedz mi, pan – rzekła – czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? – Nie – odparł Wokulski po chwilowym namyśle – ale wydawać przyjemnie. – Nie wiem. – Nie wiesz, pan? – A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. – Mówią, że masz pan ze sześćdziesiąt tysięcy rocznie – Dziś mam znacznie więcej, ale wydaję bardzo mało. Ileż? Z 10 tysięcy. Szkoda. Ja w roku zeszłym postanowiłam wydać masę pieniędzy. Plenipotent i kasjer zapewniają mnie, że wydałam 27 tysięcy. Szalałam, no i. Nie spłoszyłam nudów. Dziś myślę sobie, zapytam pana, jakie robi wrażenie 60 tysięcy wydanych w ciągu roku. Ale pan, tyle nie wydajesz. Szkoda. Wiesz pan co, wydaj kiedy sześćdziesiąt, no sto tysięcy na rok i powiedz mi pan, czy to robi sensację i jaką, dobrze? Z góry mogę pani powiedzieć, że nie robi. Nie? Więc na cóż są pieniądze? Jeżeli sto tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia, cóż go da? Można je mieć przy tysiącu rubli. Szczęście każdy nosi w sobie.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 Maciej Sampolski. Zapraszam. Zakończyły się drogowe utrudnienia na ekspresowej siódemce między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Na szóstym kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych nieprzejezdny był jeden pas w kierunku Gdyni. Niestety nie mamy dla Państwa dobrych informacji z a Między Jordanowem a Trzcielem na kilometrze 90 nie ma przejazdu w stronę Poznania. To wszystko dlatego, że było tutaj zdarzenie z udziałem ciężarówki i wskutek tego musicie Państwo kierować się na objazd. Osobówki są kierowane przez węzeł Jordanowo na 92. do węzła Trzciel, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych powinni tą dwójką kierować się do węzła Nowy Tomyśl. Do tego ekspresowa piątka, na której też dzieje się całkiem sporo. 71 kilometr to właśnie tutaj należy spodziewać się zwężenia w kierunku poznania, a to konkretnie między węzłami bytgodowy. Miedzyń, Bydgoszcz błonie. W tym miejscu motocyklista wjechał do rowu i to jest przyczyna tych drogowych utrudnień. Przenosimy się na Lubelszczyznę, ekspresowa 19, trasa Szastarka, Kraśnik Południe. Między tymi węzłami przewrócił się bus. Na 49. kilometrze nie ma przejazdu na jednym pasie w kierunku Lublina. Krajowa Piętnastka wciąż z problemami. W okolicach Brzozia Lubawskiego zepsuł się ciągnik rolniczy z naczepą, a droga nadal jest całkowicie zablokowana. Jeszcze Warszawa, trasa S8, prymasa tysiąclecia Broniewskiego. Tutaj były problemy na trasie w stronę Białego Stoku, ale w tym momencie te utrudnienia już się zakończyły.